Ewangelia Świętego Jana, rozdział dwudziesty Potem się zaś ukazał Jezus uczniom u Morza Tyberiackiego, a ukazał się tak. Byli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Dydymus, i Natanael, który był z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwaj z uczniów jego. Rzekł im Szymon Piotr, pójdę ryby łowić, mówią mu.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 I dał im także i rybę. A to ci już trzeci raz ukazał się Jezus uczniom swoim po zmartwychwstaniu. A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi, Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej, niżeli ci? Rzekł mu, tak jest, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu, paśże, baranki moje. Rzekł mu za się powtórę Szymonie Jonaszowy miłujesz mnie rzekł mu tak jest panie ty wiesz że cię miłuję rzekł mu paś że owce moje rzekł mu po trzecie Szymonie Jonaszowy miłujesz mnie i zasmucił się piotr że mu po trzecie rzekł miłujesz mnie i odpowiedział mu panie